Zdjęła 15:00 program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marzena Godon i Andrzej Kocjan. Marszałek Czarzasty proponuje komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Sprawdzamy, jakie są szanse na jej powołanie. CBA przyświetli czyste powietrze. Funkcjonariusze weszli do Ministerstwa Środowiska, które odpowiada za program. Chodzi przede wszystkim o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy wprowadzeniu tego programu. Ale jak gwiazd podzieliła łodzian. Radni chcą jej przesunięcia, kapituła mówi nie. Jeszcze będziemy z kapitułą rozmawiali. Zonda Krypto to temat na komisję śledczą. Tak uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Czy za słowami pójdą czyny? To już pytanie do naszego reportera Michała Fabisiaka, który jest w Sejmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz co się mówi na ten temat na sejmowych korytarzach. A sam marszałek przedstawia swój postulat jako luźny pomysł, aby wniosek o powołanie Komisji Śledczej trafił do Sejmu potrzeba 46 posłów lub zgody prezydium. Włodzimierz Czarzast nie ma takiej liczby szabel w ławach sejmowych w swoim klubie, a koalicjanci, jak słyszymy, są wobec tej propozycji sceptyczni, o czym mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Komisje Śledcze powstają faktycznie wtedy, kiedy organy państwa nie działają. Prokuratura właśnie rozpoczęła szeroki proces. Opozycja zgadza się z marszałkiem, że to temat na komisję śledczą, ale zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka, Sprawa i Sprawiedliwości nie w tej kadencji. W tym parlamencie komisje śledcze się skompromitowały, więc to nie ma specjalnego sensu. Ale tak, być może w przyszłym parlamencie trzeba się temu przejrzeć. Marszałek Sejmowodzi Czarzasty sam przyznał, że w sprawie komisji śledczej nie będzie, jak się wyraził, kruszył skał, bo w sprawie działa prokuratura możliwe, że losy tej komisji rozstrzygną się na najbliższym spotkaniu liderów koalicji rządowej. Michał Fabisiak, dziękujemy za tę informację. Centralne Biuro Antykorupcyjne w resorcie klimatu. O, w sprawie dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze. Prokuratorzy mieli zastrzeżenia głównie do wprowadzenia programu w 2021 roku, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzeński. Prokuratura Europejska, bardzo poważny organ śledczy, uznał, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Chodzi przede wszystkim o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy wprowadzeniu tego programu. Przyszedł czas rozliczeń. Tak minister klimatu Paulina Henik-Kloska komentuje wejście CBA do jej resortu w sprawie programu Czyste powietrze Szefowa resortu podkreśla, że w programie wprowadzonym przez PiS dochodziło do fali nadużyć, a wiele osób było poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców. Henik-Kloska zapewnia, że ministerstwo zawiadamiało służby o tej sprawie. Stowarzyszenie Rozwój Plus nie będzie przyjmowało kolejnych członków Prawa i Sprawiedliwości, ani nie będzie tworzyć struktur lokalnych. Tak napisał w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. I podkreślił, że działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego oraz wszelka aktywność jego członków będzie koncentrowała się na inicjatywach w ramach Rady Eksperckiej. Parlamentarzyści dotychczas tworzące stowarzyszenie automatycznie staną się członkami Rady, dodał Bochenek. Prezydium Komitetu Politycznego ma zdecydować, kto dołączy do Rady Eksperckiej.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 Zamiast tego odsunęli siatkę i weszli na teren muzeum. Zostali zauważeni przez strażników muzeum i zostali bardzo szybko ujęci. Usłyszeli zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren muzeum. Obcokrajowcy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Siedmiu Amerykanów i jeden Kanadyjczyk muszą zapłacić grzywne po 3000 zł i po 1000 zł nawiązki na rzecz Muzeum Auschwitz Birkenau. W cztery pół godziny z Wrocławia do Berlina. Zimą pojawią się nowe połączenia kolei dolnośląskich. Od grudnia pociąg Legnica-Kodbus połączy region z niemiecką siecią kolejową i pozwoli szybciej dotrzeć do stolicy Niemiec. Prezes kolei dolnośląskich Damian Stawikowski mówi, że zaplanowano siedem połączeń.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 Łódzcy radni chcą przesunąć część gwiazd na łódzkiej Alei Gwiazd. Kapituła mówi nie. Radni wskazują na względy estetyczne na ulicy Piotrkowskiej. Chodzi m.in. o gwiazdę aktorki Bożeny Dykiel umieszczoną między inteligentnymi słupkami regulującymi ruch na adaptaku. Jak mówi Piotr Kurzawa z łódzkiego Urzędu Miasta, Kapituła nie widzi potrzeby przesuwania gwiazd. Jeszcze będziemy z kapiduą rozmawiali, to po prostu przesuniemy, po prostu żeby wyglądało to estetycznie. To będzie przesunięcie ich przełożenie w innych miejscach, gdyby tej Alei Gwiazd, ale będą w Alei Gwiazd. Łódzka Aleja Gwiazd to fragment ulicy Piotrkowskiej z gwiazdami upamiętniającymi wybitnych twórców polskiego kina.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 Niestety, zła jest teraz jakość powietrza w Sosnowcu, zaledwie dostateczna w kędzierzynie Koźlu. Ale na pozostałym obszarze kraju dobra lub bardzo dobra. Prawie 80% krajowej energii pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Przede wszystkim z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Jedynka. Polskie Radio. Reklama Trwa tydzień hiszpański w Lidl Już dziś Wędliny w stylu hiszpańskim Solent Mar Od 4,99 Sok z klementynek Solent Mar 750 ml 25% taniej przy zakupie dwóch butelek Lidl, to się opłaca Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie Na początku było ciężko Ale zaczęła ćwiczyć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 Came storming in 5 a.m. You woke me up again. Cause the double's on ice, and your friend Diane got you all up in your head again. About a picture on my phone from a girl I used to know. Got you searching Flights back home. I'm like, please don't go. Got my heart fade up real high. Vocabulary running low. Out of breath, I keep moving and moving. Oh no, if I'm a record. all I need to no. know Like please, one more can I say to you, baby? When I'm out of words, you haven't heard. Love can't make you stay. It's your play. Tell me when I'm supposed to accept? Don't go. Got my heart beat up real high. Or can oh, don't can if it be Monday or out of breath. Ładnie Buja, po piętnastej, tak akurat na wyjście Stary z Stary Teddy dobrze jest tak mówić o artyście, który zadebiutował ile? Dwa lata temu? On brzmi jakby <laughs> tworzył muzykę od 40 lat, przynajmniej znał wszystkie sekrety tworzenia dobrych przebojów jest też nowa piosenka, dosłownie ukazała się dwa tygodnie temu i też jest świetna. I gramy ją gramy, w audycji. gramy. Folder ulubione. Marcin Wojciechowski, będziemy z Państwem do godziny 16, ale oczywiście to grono za chwilę się powiększy o młodych ludzi. To idzie młodość, młodość i śpiewa. Młodość, ale jednocześnie pamiętająca o tradycji, yy, dosłownym tego słowa znaczeniu, za chwilę przekonają się Państwo o co dokładnie chodzi. A ale nami będzie Granda. Granda będzie Brodka ze swojej, no myślę, że jednej z popularniejszych płyt. Żywce. Monika Brodka-Granda, nie bez powodu, bo przecież ta płyta to także ukłon dla tradycji góralskiej, dla Beskidów, dla Żywca, skąd Monika Brodka pochodzi. Oczywiście, 15 lat minęło od tej płyty. To jest tak, proszę Państwa, że my wymieniamy się tematami, każdy z nas tutaj wnosi, wprowadza i ten temat, który będzie za chwilę, Ula wniosła z entuzjazmem, powiedziała, słuchaj, co mam normalnie, młodzi ludzie na Politechnice Warszawskiej, zespół, jako wspólnota od 75 lat i cały czas to wszystko trwa. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Szefowa Klara Hadi jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz członkowie tegoż zespołu Marta Chmielewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kasper Szymanek. Będziemy rozmawiać i o tym jubileuszu. Jesteście tylko trochę młodsi od Polskiego Radia, bo my w tym roku stówę. Co żeście przygotowali na swoje urodziny, bo my świętujemy od dwóch tygodni końca. No nie na naszym jubileuszu, który będzie 2 maja w Teatrze Polskim będziemy prezentować cały szereg suite, który był prezentowany przez całą historię zespołu od tej, która powstała jako pierwsza te 75 lat temu do tych, które powstały całkiem niedawno. Jakie utwory macie w repertuarze? Mamy dużo tańców i pieśni regionalnych, tańce, polskie tańce narodowe, Mamy też tańce mniejszości etnicznych, jak Łemków chociażby, ale w sezonie prezentujemy też kolendy i pieśni patriotyczne. Moi dro... hmm? Proszę, proszę. Ja tylko chciałem zapytać, o, jak pogodzić. Kartką się pobiłem. Chciałem tylko zapytać, jak to jest pogodzić tak wiele różnych światów, bo studenci przecież przyjeżdżają z całej Polski, to są różne regiony, różne kultury. Jak, jak, jak to wszystko łączycie w zespole? Jeżeli chodzi o e, repertuar, no to zespół ma charakter stylizowany, w związku z czym e, mamy e, dużo inspiracji z regionów w całej Polsce, natomiast e, no, przerabiamy to poniekąd tak, żeby było piękne, e, artystyczne na scenę, tak, żeby młodzi ludzie mogli to dzisiaj e, oglądać z zapałem. Pytanie to kieruje do młodych uczestników tejże rozmowy, do młodych członków zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. 20 parę lat, to jest ten czas, kiedy mm. można pozwolić sobie na wiele szaleństw. Chętnie podzielilibyśmy się tym, jak szaliliśmy z Marcinem. A to po trakcie, 22. Bo po 24 <laughs> myślę nawet. Jak wy znajdujecie czas? W ogóle po co wam jest taki zespół pieśni i tańca? Mało nauki macie w tej, na tej uczelni, no. Ja myślę, że to jest przede wszystkim duża nasza pasja i chętnie tą pasją e, siedzielimy w gronie zespołowym. Też e, powtarzamy to często, ale to nie jest żaden slogan, tylko naprawdę tak uważamy, w zespole najważniejsi są ludzie. I naprawdę mamy świetnych kolegów i koleżanki w zespole, którzy tak jak wspomniałeś wcześniej sami łączą. Kilka światów w jednej osobie, studiują na przykład jednocześnie na Politechnice i na Uniwersytecie Muzycznym, są fascynującymi osobowościami i myślę, że to przebywanie razem, spędzanie razem czasu, dzielenie się nawzajem swoimi talentami, to jest po prostu ogromna wartość, którą z tego zespołu wynosimy. Kasper, ile jest Was w zespole? Yy, około ponad nawet 120 osób, więc tak naprawdę przez całą historię naszego zespołu, czyli przez te 75 lat, przewinęło się masa różnych charakterów i to też myślę dla, dla nas, dla młodych ludzi jest ważne to, że my nie tylko uczymy się tańczyć na scenie, ale też uczymy się żyć z drugim człowiekiem, mhm. więc to spędzanie czasu razem naprawdę daje dużo młodym ludziom, więc ja na pewno przez całe swoje życie będę zachęcał studentów, aby dołączali do naszego zespołu, bo naprawdę y, mamy masę różnych inicjatyw, które staramy się robić poza zespołem, czy chociażby, nie wiem, jakieś... Y, kółka, takie nauki do platania warkoczy dla, dla dziewczyn, żeby też, żebyśmy my jako partnerzy mogli pomóc naszym partnerkom. Naprawdę? Podczas koncertu. Poczekaj. Yy, myślę, że mogę zrobić ten eksperyment? Po, proszę. Ty jesteś po tym warsztacie? No, oczywiście. No to, ja organizowała to, organizowałam. To, to, to idź, idź, idź, będę opowiadał. Ula wstaje, Kacper wstaje i zbliżają się do siebie w połowie stołu, tak? Będzie taniec, krzesło jest tutaj, Ula siada, Kacper yy, zwiąże jej włosy w tym momencie. Boże, to jest... Nie, nie. Co to się dzieje? Kucyki robi. Kucyki! Będziesz jak pipi w Tak, wspaniale. Ula siedzi, nie wie jeszcze, co się dzieje za bardzo. Yy, dziewczyny, pomóżcie, co to będzie, co to się wydarzy za chwilę. Obawiamy się, że to będzie dosyć krótki warkocz. <laughs> Gdybyśmy y, byli przygotowane na tę okoliczność, to pewnie moglibyśmy zabrać z zespołu y, jeden z takich warkoczek, które doplatamy. Faktycznie. Macie sztuczne no, jest... włosy w zespole? Mamy prawdziwe włosy w zespole. O! Prawdziwe włosy. I one są takie wplatane, w związku z czym jak wystuje, występujecie na scenie, to macie piękne Barko, czy mam się nie ruszać? Nie, czy to ja już wszystko. skończyłem, bo nie mamy drugiego dłuższego, więc. Proszę ka prze... no, no, Nie Jaki widziałem cię to... jeszcze z taką fryzurą, zaraz zrobimy zdjęcie, wrzucimy. A jak powiedzcie, jak zachować energię w zespole, który istnieje od tak wielu lat? Myślę, że tą energią są młodzi ludzie, którzy przychodzą co roku i co roku na naborach chętnie witamy kolejne pokolenie studentów Politechniki. Zapraszamy już w tym momencie na nabory październikowe. Nabory same w sobie, z tego co mówią uczestnicy, są świetną zabawą, a jak komuś się uda przejść pozytywnie i dołączyć do nas, do zespołu, to ma świetną zabawę gwarantowaną jeszcze przez kilka najbliższych lat. Ja jestem zachęcona, na zerknij. Co ty, co ty masz tutaj? Kurczę, bo się co rozplotło, to jest, no bo jest ale to... już prawie było dobrze. Przypomnijmy jeszcze raz, kiedy i gdzie będziecie świętować 75-lecie? 2 maja w Teatrze Polskim. Y można kupić bilety? Obawiam się, że y kiedy wystawiliśmy bilety na sprzedaż, to w 20 minut już ich nie było. Sprzedajecie trasę jak sana. ja to rozumiem, szanuję. 250 osób na scenie? Tak. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, piękne. Gratulujemy wam tego. Mnie to porusza, że młodzi Ale ludzie oczywiście e też. interesują się tą muzyką, kulturą naszą. Zwłaszcza, że jeśli występuje się w takim zespole, to poszerza się swoje kompetencje zawodowe. Nasi goście potwierdzą, że to daje duży spokój później w pracy. Zdecydowanie. Myślę, że można się w takim zespole nauczyć y, pracy pod presją, pracy w okolicznościach, które nie zawsze dają się przewidzieć, a jednak trzeba na nie szybko reagować. Pracy w zespole y, komunikacji... Czyli jak będzie bardzo źle, można sobie kłopoty i troski wytańczyć. Zdecydowanie. I wyśpiewać. <coughs> I wyśpiewać. Klara Hadi, Marta Chmielewska, Kacper Szymanek. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Młodszy o 25 lat od Polskiego Radia. Świętuje swoje urodziny. Dziękujemy. Gratulujemy. Dziękujemy. Róbcie świętnie. swoje. Do zobaczenia. Let it be me, my love is free Sing along to yourself, think of someone listening Polskiego Chciałbym złożyć serdeczne życzenia pierwszemu programowi Polskiego Radia. Pamiętam, słuchałem w dzieciństwie i ciągle co pewien czas do tego programu wracam. Życzę ciekawych audycji. Myślę, że to jest ważne, żeby radio istniało. I to, że radio istnieje, to jest też zasługa waszego programu. Alan Starski. Asia Nosowska i Krzysztof Krawczyk Bezsenni w Radiowej Jedynce. A na zegarze 15.30 posłuchajmy skrótu aktualności, które przedstawi Andrzej Kocjan. IPN odnalazł mogiłę zbiorową na ukraińskim Wołyniu. Instytut prowadzi pracę w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Szczątki Polaków znaleziono na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca. Więcej o tym w aktualnościach o 16. .00. Centralne Biuro Antykorupcyjne prześwietli czyste powietrze. Funkcjonariusze weszli do Ministerstwa Klimatu, które odpowiada za program. Śledztwo prowadzi Prokuratura Europejska. Chodzi przede wszystkim o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy wprowadzeniu tego programu. Wyjaśnia rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Program był wprowadzany jeszcze za czasów rządu PiS. Dziewięć osób narodowości żydowskiej wtargnęło na teren byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Mężczyźni nie chcieli pobrać darmowych wejściówek, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisła. Zamiast tego odsunęli siatkę i weszli na teren muzeum. Zostali zatrzymani, obcokrajowcy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Zapłacą grzywny. Rosja zmniejszyła w kwietniu wydobycie ropy o 300-400 tysięcy baryłek dziennie w porównaniu z pierwszym kwartałem. Powodem są ataki ukraińskich dronów na porty i rafinerie. To największy spadek od 6 lat, informuje agencja Reutera. Łódzcy radni chcą przesunąć część gwiazd na Alej Gwiazd. Kapituła mówi nie. Jeszcze będziemy z Kapidłową rozmawiali. Zapowiada Piotr Kurzawa z Łódzkiego Urzędu Miasta. Radni wskazują na względy estetyczne po zmianach, ale ja ma wyglądać lepiej. Na pełne wydanie aktualności o 16. Państwo radiowej jedynki. To Iggy Pop i Kate Pearson w utworze Candy. Iggy Pop dziś kończy. No ile, Marcin, zostawiasz? 84. Jest, no bo to jest artysta, przyjmijmy, aktywnie no, no koncertujący tak, tak. na kołczeli. W weekend się pojawi. Zamknął Cezayta się w trumnie. Ile mówisz? 84. to przestrzeliłeś trochę. 78? 79. 9 no tak myślałem, ale nie dużo przestrzeliłem. Ale też jaka fa fantastyczna kondycja. No, jeśli chodzi o mnie, Iggy Pop trafił do mojej ścieżki dźwiękowej, na moją ścieżkę dźwiękową, dzięki Davidowi Bowie'emu. bo panowie mieli dużo mieli, wspólnych mieli. interesów. O, bardzo, Mówi pan, mówiono, bardzo, że nie bardzo tylko muzyka. dużo muzyczny. wspólnych interesów panowie <laughs> mieli, gorszyli, bo publiczność swoją jednocześnie fascynowali. Ale to nie jedyne urodziny dzisiaj, bo jeszcze jeden szalony świętuję. Jak, jak, jaką masz relację z tym zespołem? E, z bardzo sentymentalną, a wokalista przypomina mi moją ciocię sprzed lat. Gdybyś zobaczył <laughs> moje zdjęcia z podstawówki, <laughs> powiedziałbyś Ryty, toż to Robert Smith. Robert Smith dzisiaj również e, świętuje i myślę, że to jest dobry powód, żeby przypomnieć największy, albo jeden z większych przebojów grupy The Cure, a na pewno jeden z tych komercyjnie po jed... popularnych. Ja po jednej, po jednej nutce? nutce szła. No wiadomo, wiadomo. The Cure Love Song, no i najlepsze życzenia dla Roberta Smitha. A za chwilę będą zaproszenia na koncert Edyty Geppert w Stodole. Proszę być z nami koniecznie, bilety będą podwójne czekały na Państwa w Radiowej Jedynce. 15 listopada 96 roku na ich koncercie? Oczywiście, że Byłaś tak. tam, stałaś? No nie, stałam. Powiem więcej. To mówisz o 96 tak, roku the swing Tour. Mm -hmm. Muszę ci to powiedzieć na ucho. Dawaj. Bo ja też byłam na ich koncercie w Pradze, ale nikt o tym nie wiedział. Powiedziałaś, że idziesz do... Wsiadłaś w Sosnowcu w autobus, powiedziałaś mamie, że jedziesz do Katowic na chwilę polizaki i wylądowałaś w Pradze, tak? Dokładnie. Mówiłem, no ja też mam takie tajemnice, ale to rzeczywiście ci. No dobrze, a co teraz co będziemy jeść, proszę Wczoraj Państwa? jedliśmy ziemniaki, dziś będziemy jeść na przykład, uja, ja, na przykład jabłka. Szarlotka z jabłek z sadu pani Krysi, czy pomidory od pana Kazia. Sprawdzamy, co będzie dominowało na naszych talerzach w kolejnych miesiącach 2026 roku. A trendy kulinarne wyraźnie wskazują na to, że to właśnie lokalne produkty zaczynają nas interesować znacznie bardziej niż awokado, grejpfruty z drugiego końca świata i tym podobne. O tym Marta, Marta Zinkiewicz. Zinkiewicz, Hiperlokalność moim zdaniem nabiera bardzo dużego znaczenia w obecnych czasach, ponieważ o tym mówiło się już od jakiegoś czasu, od kilku lat, czyli Farm to Table bardzo lokalne pozyskiwanie składników. Nazywam się Michał Bicharski, jestem szefem kuchni w warszawskich kawiarniach. Natomiast teraz to dochodzi nawet do punktu, że wymieniane są konkretne miejsca, konkretne nazwy zagród czy sadów, z których pobiera się składniki, jak i nawet wymieniani są z, z imienia rolnicy, od których bierzemy te przysłowiowe jakieś jajka od pani Stasi czy schab od pana Tatka. Ta hiperlokalność doprowadzona do tego punktu że jesteśmy w stanie wymienić przynajmniej z imienia kogoś, kto ten produkt nam dostarczył i on był odpowiedzialny za jego wyhodowanie od podstaw, od samego początku. Hiperlokalność z jednej strony, ale z drugiej cały czas fascynują nas kuchnie innych państw czy regionów. Polacy pokochali kuchnię azjatycką. To smaki z Wietnamu, Tajlandii czy Chin królują u nas od lat. Ale czy w roku 2026 na naszych talerzach pojawi się wreszcie jakiś nowy kierunek? Widzę dużo zainteresowań, dużo zapytań gości, jeżeli chodzi o kuchnię sycylijską, o pomarańcze, o cytryny, pistacje, które są w bardzo dużym szczycie. Kuchnia sycylijska jest czymś, co jest teraz oczekiwane bardzo u gości i, i myślę, że trendy mogą w tą stronę przesuwać się do południowych Włoch. Co charakteryzuje tę kuchnię? Bardzo duże produkcje cytrusów, czyli takie smaki orzeźwiające, smaki letnie bardzo, czyli rzeczy słodko-kwaśne, ale z przesunięciem akcentu na kwaśność i orzeźwiające takie smaki, które siłą rzeczy Sycylijczycy muszą sobie aplikować ze względu na, na klimat. Miejmy nadzieję, że gust i idące za tym przewidywania Polaków się sprawdzą i czeka nas gorące, słoneczne lato. Jeśli tak będzie, z pewnością zajrzymy do przepisów kuchni sycylijskiej i za kilka miesięcy sprawdzimy, które z tych połączeń kwaśnych i słodkich smaków okażą się najlepsze na upalne dni. No już teraz mamy dla Państwa zaproszenia. Mm, na Zap koncert. Tak jest, na koncert Edyty Gebert. Gebert. Ten koncert odbędzie się 23 kwietnia, czyli już jutro w warszawskiej Stodole. Tak, żeby otrzymać te zaproszenia, proszę nam wysłać mail. Na tym razem. Folder małpapolskieradio.pl Folder małpapolskieradio Proszę to zrobić teraz, jak najszybciej. Zaproszenia teraz, są podwójne. Teraz teraz teraz. teraz, teraz, teraz. Kto tak? już znalazłam. Więc bilety czekają, zaproszenia czekają na Państwa. Proszę czym prędzej przysłać maila, swoje imię, nazwisko i numer telefonu. I miłej zabawy jutro na koncercie Edyty Gepert. A u nas wczoraj zagraliśmy Szukaj Mnie w innej wersji Dali ze Śląska, a dzisiaj posłuchajmy Szukaj Mnie w oryginale Pani Edyty właśnie. Takich stat w zawiłym horoskopie na tysiąc lat w otwartym nagle oknie w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku w słońcu i we mgle szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, Staraj się podążać moim śladem. Jednakich tak, w tańczących deszczu kroplach, za zawodu łzach. Po lustra obu stronach, w nowych wciąż marzeniach. Gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać w moim śladem. Twojego mruczenia. Dzisiaj byłem zaangażowany w audycję, nie miałem czasu mruczeć. Natomiast przypominam, Przecież że... Przeciwocję jeszcze... do innych audycji, jak Zawsze możesz nam mnie liczyć, Marcin. Ja to się muszę zawsze podłożyć. Karolina Rożej z Państwem Dzień dobry. od godziny 16, Dzień czyli dobry. za 12 minut. Dzień dobry. Zapraszam do słuchania Ekspresu 1. Będziemy dzisiaj pytać między innymi, czy to prawda, że jeszcze w tym roku na rynku ma pojawić się lek, który będzie wydłużał życie psów i że ludzie o. z tym lekiem mogą też wiązać spore nadzieje. O tym będziemy dzisiaj mówić w Ekspresie, także o tym, co o tej nocy... Ludzie będą dłużej żyć? Bardzo możliwe. Jeśli wszystkie tego typu leki przejdą odpowiednie testy, no do tego jest bardzo długa droga no to jest całkiem na to spora szansa, bo ten lek też wydaje się dosyć przełomowy. On wpływa na pewien hormon, który no, powoduje szybki wzrost i starzenie się, zwłaszcza u dużych psów. Nie zmuszaj mnie, żebym opowiadał. opowiadać. No dobrze, posłucham, posłucham, posłucham, posłuchaj audycji. O Bliskim Wschodzie będziemy mówić o oszukanych na czyste powietrze, również i o zjawisku El Niño, które w tym roku ma być wyjątkowo silne. Powiedz, kiedy jest przewidywane to zjawisko pogodowe? Niektórzy mówią, że już w maju może się zacząć. El Niño? Tak. To jest takie zjawisko na. Pacyfiku, wpływa tak naprawdę na cały świat, na pogodę na całym świecie, różne ekstremalne zjawiska, na przyrodę. Również o tym wszystkim z ekspertem będę rozmawiała po 17. Karolina Rożej z Państwem niedługo, Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski. E, audycję wydawała Monika Gural, a zrealizował nam Krzysztof pięknie Sagan. Krzysztof Sagan. Do usłyszenia. posłuchajmy się jutro, dzięki. Cause I've been having trouble letting myself see, see, see, see the beauty in the things I speak, the way my hands hold my dream, the crooked nature of my teeth. Ooh. If I could just take a bite. Ooh. She tells me who I am. Oh, you have like to play Better just talk about it. When it all goes astray, better just laugh about it. Apple on a tree, I wanna be that sweet. Do you have some extra sugar right?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 Sherry or more, distant as the Milky Way. My Sherry or more.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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Coraz więcej korków, coraz większe natężenie ruchu, a mniej informacji od służb. Jedyne utrudnienia, które mamy, i to jest wiadomość od Generalnej Dyrekcji, to jest na S10 kolejna godzina utrudnień na trasie Bydgoszcz-Toruń. W stronę Bydgoszczy S10 nie przejedziemy. Na wysokości Torunia na siódmym kilometrze doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku, a droga w stronę Bydgoszczy wciąż jest zablokowana. Obiast to ulice Torunia teraz już dość mocno zakorkowane, zresztą jak w obwodnice miast. I tak też na obwodnicy Trójmiasta jeszcze jedziemy S6. Między Gdańskiem, Sopotem, a Gdynią przejazd odbywa się płynnie, natomiast na S7, jadąc od strony Elbląga, już bardzo duże korki. Korek zaczyna się w okolicach węzła Gdańsk-Port, ciągnie przez węzeł Gdańsk-Lipce, po węzeł Gdańsk-Południe. Na tej trasie S7 jest bardzo mocno zakorkowana, zresztą również 89, czyli trasa na wysokości Gdańska, również korek przy zjeździe na S7 do węzła Gdańsk-Port. Tak wygląda północ kraju. Na Mazowszu to Warszawa S8. Kłopoty z przejazdem i duży korek jest na jezdni prowadzącej w stronę Białego Stoku, ale też już bardzo dużo samochodów pojawiło się w okolicach węzła Warszawa południem. To jest S2, czyli południowa obwodnica Warszawy. Kierowcy zwalniają na jezdni prowadzącej w stronę Poznania. Południe kraju to oczywiście obwodnica Krakowa, na której bardzo duży ruch jest między węzłami z Skawina Bramki w Balicach. To w stronę Śląska, a na Śląsku korkuje się odcinek a czwórki między Mysłowicami a Katowicami na jezdni prowadzącej w stronę Małopolski.